Przeć uczniowie twoi nie jedzą według podania starszych, ale nieumytymi rękoma chleb jedzą. Wtedy on odpowiadając rzekł im, Dobrze i o was, obudnikach, prorokował jako napisano. Lud ten czci mię wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Lecz próżno mię czczą nauczając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 i przywiedli mu głuchego i z ciężkością mówiącego, a prosili go, aby nań rękę włożył. A wziąwszy go pan od ludu osobno, włożył palce swoje w uszy jego, a plnąwszy dotknął się języka jego, a wejrzawszy w niebo weschnął i rzekł do niego, Efata to jest, otwórz się.